Dobry wieczór, Barca Rola, witam Was bardzo serdecznie. Nie jest to odcinek pierwszy, nie jest to odcinek próbny, jest to odcinek, jest to odcinek zbędny. Nie ma on numeru, nie ma ten odcinek nazwy i nie ma też on sensu. Jest to obraz kontrolny, to co, to co znamy z telewizji jako obraz kontrolny i powstał on tylko i wyłącznie w tym celu, żeby sprawdzić, czy w ogóle to coś zadziała, czy uda się to wrzucić do sieci, czy uda się to ściągnąć z sieci, czyli krótko mówiąc jest to taki odcinek szkoleniowy. Ale skoro już jest, skoro został nagrany, to niech sobie tam będzie. Trzeba nagrywać jak najwięcej, więc każdą bzdetę można zamieścić. A może ktoś to ściągnie? Może ktoś tego posłucha? Nie będę dużo mówić, bo, bo i po co. Odcinek bez muzyki, odcinek bez treści, odcinek bez sensu. Odcinek po to, żeby był... Czyli, krótko mówiąc, obraz kontrolny. Słuchaliście baru Karola, a mówił do was wasz barman. A dlaczego bar Karola? O tym później.